Cześć Wam, tu Alan Watt i słuchacie Cutting Through the Matrix 15 maja 2016. Wiecie, tu pada śnieg z przerwami przez cały dzień, tu w Ontario. I wiem, że niżej na południu mają jeszcze więcej śniegu, także to Wam pokazuje, co globalne ocieplenie robi, co? Macie śnieg w maju oczywiście. Faktycznie wpadłem na pomysł, żeby zebrać ludzi z okolicy i razem złożyć petycję. I razem moglibyśmy... Zaskarżyć, że domagamy się, aby dostać naszą przeznaczoną ilość globalnego ocieplenia, skoro płacimy za to podatki i te kary za istnienie, najwidoczniej istnienie jest karane, bo wydalacie różne rzeczy, którym się już więcej nie podobają. Także ja domagam się swojego, swojej części globalnego ocieplenia. Ostatecznie zabierają wam za to pieniądze, prawda? To gdzie jest? Także tu jest dobre miejsce, żeby zacząć, bo rozmawiamy o zdrowiu psychicznym. Coś, czego na dzień dzisiejszy brakuje, bo naukowo zostaliśmy doprowadzeni do formy obłędu. I pod warunkiem, że wszyscy są obłokani z tymi samymi myślami w głowie w tym samym momencie, to wtedy to jest nowa normalność. Cokolwiek, cokolwiek może być stworzony normą. Powtarzałem to tyle razy. I zostało, zostało naukowo stworzone. Jesteście popychani w nowe normy cały czas, lub zmuszani przez groźby i inne. Tym jest prawo, prawda? I jesteście popychani, widzicie, przez presję grupy rówieśniczej także. Większość ludzi unika konfliktów. To pokazali wam w tym filmie Fight Club, zdaje mi się, komedia gdzie chciał pokazać chciał pokazać swoim zwolennikom, tego faceta zwolennikom, starał się im pokazać jak ciężko jest ludzi na ulicy zdenerwować, tak mocno zdenerwować, że chcieliby się z tobą bić. I pokazywał wam facetów, którzy ze szlauchem w ręku moczyli ludzi przechodzących obok i rzeczy tym podobne, a ludzie Próbowali różne metody wymachując palcami, starali się wyjaśnić co się stało, ale um, nic poza tym. Pokazywał wam, że ludzie zrobią cokolwiek, cokolwiek, żeby tylko uniknąć konfrontacji. Teraz, biorąc pod uwagę powyższe, chodzi mi o to, że nasze teraźniejsze naukowe społecze społeczeństwo kompletnie steruje naszym umysłem. Jesteście produktem. Wszyscy jesteśmy produktami. I oni unowocześniają produkty jak cokolwiek innego na linii montażowej. W szkole cały czas na przykład, także jeżeli chcą coś zmienić, to idą do nowych produktów, do nowej generacji i podkręcają ich, aby, aby byli przystosowani do systemu, który jest przygotowywany, w którym będą dorastać, aby mieli poprawne punkty widzenia i tak dalej. To wszystko jest planowane z góry i nie dzieje się przez przypadek. To jest coś, co wiele z tych tak zwanych oddziałów psychiatrycznych, wczesnych oddziałów psychiatrycznych omawiało. Przed i po II wojnie światowej omawiali, że chcą dodać oddział naukowy do tak zwanego rządu i zrobili to, zrobili. Nie widzicie ich, ale są zatrudnieni, wszyscy neurobiolodzy i behawioriści, sztaby ekspertów i ich cała reszta i doradcy, ci tak zwani doradcy rządu, faceci, których nie wybieracie z komisji CFR i całą resztą instytucji, te sztaby ekspertów i tak dalej, są oficjalnymi doradcami rządów i rząd wie, bo rząd nie kieruje krajem w sposób, jaki wam się wydaje i mówi, co mają robić. Uwierzcie mi, mówią im, co mają robić. Biurokraci są o wiele bardziej ważniejsi, bo każdy oddział biurokracji ma określoną dziedzinę, w której działają. I ludzie przeżywają całe życie, pracując dla tych oddziałów, a potem następne grono przyjmuje kontrolę, pokolenie po pokoleniu. Politycy wchodzą i wychodzą, dlatego nie są aż tak bardzo ważni. Są kimś, których możecie obrzucać zgniłymi pomidorami. Do tego służą politycy, tylko do tego. Wszystko jest zaplanowane zanim się pojawią. Wszystko co się stanie w okresie ich pracy jest zaplanowane zanim dostaną tą pracę. Którykolwiek prezydent lub premier by o tym zapomniał miałby wypadek. Bardzo szybko, aby mógł przypomnieć. A jeżeli by byli za bardzo uparci, mieliby śmiertelny wypadek, w zasadzie. To jest styl tych. Czy naprawdę uwierzycie, że ci, którzy władną mocą, faceci, którzy założyli Komitety Światowe, ONZ ogromne megaprojekty, którzy mają łapy w każdego kraju narodowych i lokalnych prawach i tak dalej, i co ma miejsce. Czy naprawdę wierzycie, żeby pozwolili, aby ktoś był wybrany, kto by wyrzucił wszystko przez okno? Czy naprawdę wierzycie w to? Tysiące bogatych ludzi, tysiące i tysiące ich pochołków, ich pracowitych pszczół, Poddadzą się i wyrzucą przez okno, bo ktoś został wybrany? Czy naprawdę wierzycie w to? Czy naprawdę, naprawdę w to wierzycie? Czy naprawdę wierzycie, że rządy pracują niezależnie od systemu bankowego? Czy naprawdę wierzycie, że rząd ma biliony na przesiedlenie uchodźców? Kiedy już jesteście spłukani rzekomo, mogą pożyczyć kasę od tej wielkiej przepaści, tej ogromnej przepaści, wiecie, odchłani do pożyczania i dodadzą sobie, kiedy nawet nie są w stanie spłacić poprzedniego długu i wasze banki są gotowe być odbiornikami gruntowo, wiecie. Czy naprawdę myślicie, że rząd, rząd it, może robić co chce i że to rząd podejmuje decyzje? Yeah. Tak? Nie, to jest o wiele większe. To ci, którzy decydują, jaki rząd przejmie kontrolę i kto będzie naczelny w danym okresie. I którzy już zaplanowali przyszłość. Ci faceci są odpowiedzialni za to wszystko. I uwierzcie mi, ci ogromni międzynarodowi pożyczkodawcy bardzo się cieszą, kiedy mogą wprowadzić system socjalistyczny, bo zawsze pożyczają. Każdy rząd przychodzi do nich z puszką w ręku, mogą zebrać biliony lub triliony z podatników, ale to nigdy nie wystarcza. Dziwne to, co? Dziwne. Nigdy nie wystarcza. Nigdy, nigdy nie wystarcza. Ale mogą zacząć wojnę, kiedy mówią wam, że nie są w stanie wam pomóc tu czy tam. Zaczynają wojnę i nagle znajdują biliony, wiecie. wyśliznęły się z portfeli ludzi chyba. Dla wojny znajdą wszystko. To jest niesamowite. Czy zdajecie sobie sprawę, że traktują nas gorzej niż niemowlaki? Czy zdajecie sobie z tego sprawę? To jest gorsze niż bycie zabawianym. Jest to dla jakiegoś nienormalnego głupca lub małego dziecka, które nie wie o niczym i nie umie nawet zbudować zdania jeszcze. Sposób, który na jest niepoważny, naprawdę. I przez cały czas macie te sztuki teatralne, ja nazywam je sztukami, dookoła, które wzmacniają te bzdury, że to wszystko prawda. I, i reportaż na miejscu, i dziennikarstwo śledzcze. Kłamstwa. Co? Abyście myśleli, że to wszystko jest prawda. Niespłychane. Kompletnie niesamowite. I nawet ci zamieszani w tworzeniu tej sztuki teatralnej, dawno temu Wyszli i poinformowali nas, że zakładają ten system z litą naukową, która będzie prowadziła cały pokaz i neurobiolodzy i behowiariści, i cała reszta ich, że będą kontrolować nasze umysły i nas szkolić w tak sprytny sposób. Razem współdziałaniem, totalnym współdziałaniem i potrzebą na fikcję, aby podkreślić bzdury, bo wasza czujność jest zmniejszona, kiedy oglądacie filmy fikcyjne, wasz mózg jest prany i tak, wy będziecie tym finałowym produktem, który obiecywali. Nieważne, co myślicie, myśleliście przedtem O, oni nigdy mnie nie zmienią. Naprawdę? Naprawdę. Aldus Huxley o tym mówił. Otwarcie, kiedy go nacisnęli, bardzo otwarcie, o świecie, który był zaplanowany, aby wkroczyć. Rozmawiał o tym, co widzieli wtedy, w latach 50. i 60. -tych. i doświadczenia, które po cichu przeprowadzali wtedy też. On był w Tavistock, był związany z Instytutem Tavistock. Gruntowo pracował nad zmianą zachowania. W tamtych czasach używali pacjentów z problemami psychiatrycznymi w Brytanii i w innych uniwersytetach też dookoła świata, które interesowały się w zmianie zachowania w sposób, gdzie pacjenci nawet nie byli świadomi, że byli zmieniani. Tak najlepiej, co? Najlepiej jest, kiedy powoduje, że są pod wrażeniem, że cokolwiek robią, jest ich wyborem. Naprawdę. Zdajcie sobie sprawę, że nawet przez absurdalne testy, które zaczęli im dawać, nowe rodzaje testów w latach 70. i może 80., gdzie mieli wybrać jedno z dwóch danych odpowiedzi, co byś zrobił w tej sytuacji, to czy tamto, więc ilu z Was odpowiedziało nic, bo wybór, który byście sami wybrali, nie był, ża nie, nie był żadnym wyborem, który Wam dali. Wasz wybór nie był na kartce, także dlaczego mielibyście wybierać z ich opcji, bo tylko tyle Wam dali? Tak, tylko wybierz z ich opcji, bo tyle Wam nam dali. Naprawdę? To znaczy, że godzicie się z jakimkolwiek wyborem z rządu i ich ogromną liczbą agencji, większość o których nawet nie słyszeliście i nie macie pojęcia, że istnieją, są kompletnie pod kontrolą, cały czas. To nie biurokraci niskiego poziomu, na których może wpadniecie od czasu do czasu? Nie. Absolutnie nie. Także jesteście produktami, jesteście finałowymi produktami. Większość ludzi można kompletnie przewidzieć, pójdą w stronę stada, kupują rzeczy, które stado jest zachęcone, aby kupować, oddadzą całą swoją prywatność, albo używać strony, które mówią im, żeby używać. I będą wyglądać modnie w tym samym czasie. Nawet zapamiętają modne słowa, które powinni zapamiętać, aby pokazać, że mają odpowiednią gadkę, która będzie pasowała do nowego komputera lub telefonu komórkowego i całą resztę. Wszystkie nowe określenia, które im dają y, do przyswojenia, przyswajają, tak jakby sami je wymyślili. Niesamowite, co? Niesamowite. I nie wiedzą nawet, co się dzieje lub co się działo, nawet kiedy kłócą się na tematy, są naprawdę nieistotne. Widzicie, większość rzeczy, o które się kłócicie, już nie istnieją, są przyszłością. Ludzie w Stanach kłócą się Amerykę. Jaka Ameryka? Jaka Ameryka? To jak jakaś dziwna bajka o wróżkach, gdzie... Patrzysz na wszystkie rzeczy, które mogłyby zburzyć piękny, magiczny świat, ale zawsze patrzysz na zewnątrz, na, na złych, którzy mogą spowodować to z zewnątrz. Nie wpadło nikomu do głowy w Stanach, na przykład, że to oni są nowym porządkiem światowym. Co? Oni w Stanach są tymi, którzy przejęli standard rewolucji. I nigdy się nie zatrzymali. Także teraz wywalają przez okno wszystko, co normalne, cały czas, razem z łazienkami. I kto ma prawo te łazienki używać? I robią to z zapałem i lękiem, byście bali się być z nimi w tym samym pokoju podczas tej kłótni. Obłęd. Kompletny obłęd. Teraz obłęd się pokazuje, kiedy obręb łatwowierności i rozsądku jest nadwyrężony. Widzicie, ja omawiałam te tematy lata temu. Cywilizacja, która jest naturalna, nie potrzebuje policji nigdzie. Wszyscy członkowie tej kultury są obeznani w gruntowych regułach, których nauczyli się bardzo szybko, nie było ich dużo. Razem z dziećmi bardzo szybko uczyły się podstawowych zasad, także nie potrzebowali policji i tak dalej. Policja pokazuje się tylko wtedy, w czasie czegoś wielkiego jak na przykład zdezorganizowane społeczeństwo. Bo społeczeństwo, w którym znasz podstawowe zasady i nikt w społeczeństwie, kiedy ja byłem dzieckiem, na przykład, nikt, naprawdę nikt by się nie wydzierał, bo nie mieli kiwi dla płci płynnej, jak to dziś nazywają. Może chcesz być kobietą dzisiaj, mężczyzną jutro, lub odwrotnie. Płać płynna. Te wszystkie bezsensowne nazwy, które mamy przyswoić, kiedy posuwamy się dalej i dalej w obłędzie. I ludzie się o to kłócą, jakby było to najważniejszą rzeczą na świecie. Kiedy ludzie dookoła świata umierają na różne choroby, kiedy ludzie cierpią, bo nie stać ich na leki, żeby leczyć choroby, które są stwarzane, nie wspominając o zaczutej żywności, którą wszyscy jecie, która ma więcej chemikali niż białka I, i wszystkie rzeczy, które naprawdę, naprawdę są ważne, nie, ci z samej górze mówią wam we wszystkich dziennikach, że to jest najważniejsze. Gdzie sikacie? Gdzie sikacie ludzie? Jest teraz najważniejszą rzeczą na całym świecie. W tym samym czasie gadają, że supermocarstwa odzyskują bronie jądrowe? O Boże, o Boże, nie! Martwcie się, gdzie sikacie? Gdzie chcecie sikać? A wy wszyscy myślicie, że jesteście zdrowi umysłowo, kiedy, kiedy jesteście w to wciągnięci? Kto założył tą pułapkę? Kto was w to wepchał? Wy sami się wepchaliście. Istnieje tylko jeden rozsądek. To bardzo proste. Ci, którzy pchają w przeciwną stronę, chcą, chcą, słuchajcie, bo to bardzo ważne w kontroli umysłu, chcą wprowadzić rodzaj obłędu. Rozumiecie? To bardzo proste. Teraz, parę lat temu wspominałem, o ważnej rzeczy, którą wypychali ze Stanów w tamtym czasie, z kraju rewolucji, liberał, od liberału, ostatecznie prawa dla wszystkich, na tym się kończy, ze Stanów, które dawały gotówkę przez MFW, a dla różnych krajów na pożyczki i inne dookoła świata. Na górze listy, i czytałem ją wiele razy w tamtym czasie, pisało... Że kraje, które dostawały te pożyczki, muszą zacząć się upewniać, że ich kraje są bezpieczne dla homoseksualistów, jakby to było wtedy najważniejszą rzeczą na świecie. A kończycie na kłótniach o łazienkach. Wszystko z kraju rewolucji. I dlatego, że wychodzi od ich samych, są przerażeni wszystkiego, co może się stać przez kraje, które nie są nimi. Nie mają umiejętności, aby popatrzeć na samych siebie i zapytać się, skąd się to wszystko bierze? Kto zmusza cały świat do tego? Nie, to nie ten nonsens o partiach komunistycznych, które mieliście w czasach sowieckich. To coś nowego. To typ przerobionego komunizmu z ery kosmicznej. Bardziej zaawansowanego niż ten stary typ. Bo ten komunizm kończy się na kompletnej kontroli mózgu i jest popierany przez rząd, który się pod nim podpisał. Tak. A ludzie, którzy są obiektami tego prania mózgu, są ostatnimi, którzy to rozgryzą. Niewiele osób to zrozumie. Czy to nie niesamowite? Widzicie, już nie macie prawa, aby mieć inne poglądy niż inni. Rozsądek. Rozsądek się jest tym, za co się wzięli. I chcą się jego pozbyć. Także bądźcie bardzo ostrożni, kiedy coś mówicie, bo może kapną się, że jesteś zdrowy umysłowo. A? Mój Boże, ten człowiek jest zdrowy. Łapcie go. Łapcie go natychmiast. Ten człowiek wie, co się dzieje. Oh! Jak w tym jednym filmie, widzi ufolutki. Większość ludzi nie widzi. Potrzebujesz specjalne okulary, żeby widzieć ufolutki. Oh! Oni żyją. Już tu jesteście, ludzie. Jesteście monitorowani od urodzenia w sposoby, w, o których nie macie żadnego pojęcia żadnego pojęcia. Oni, tak taka propos, mają całą historię razem z krajami trzeciego świata. One wszystkie mają historię genealogii waszych przodków. Wiedzą, na jakie choroby jesteście skłonni genetycznie. Wiedzą o tym wszystkim. Faktycznie mogą na to liczyć. I nie tylko, bo mo mogą też choroby zachęcić, przecież wiedzą, a, co każda potrzebuje, żeby się zacząć. Bardzo proste, prawda? Nie macie pojęcia, że nawet w krajach trzeciego świata zamieszani są wielcy specjaliści z oddziałów ONZ, którzy non stop badają, badają, badają. Wszystkich nas badają. Widzicie, Ci, którzy dowodzą specjalną pozycją na świecie międzypokoleniową, z totalną władzą, całkowite bogactwo, całkowita władza i całkowita prywatność, bo ci na górze ją mają. Życie pełne łatwizny, bez żadnych zmartwień, które wszyscy inni zostali zmuszeni, żeby zaakceptować. Oni nie martwią się o, o opuściłem dom bez swojej karty kredytowej lub tego czy tamtego. Nie, nie, nie. Oni mają kamerdynerów, którzy za nimi chodzą. Wszystko jest za nich załatwiane od momentu, kiedy z rana otworzą oczy. Nie mają żadnych zmartwień przez wszystkie pokolenia. I siedzą sobie dookoła i słuchają rozmów ludzi, którzy są zdrowi psychicznie, bo to oni naprawdę rządzą światem. Wiedzą, jak naprawdę społeczeństwo działa. Jak świat naprawdę pracuje. I jak gruntowo ich plany idą bardzo, bardzo, ale uważaj, żeby cię nie usłyszeli. Tak do siebie mówią. Uważaj, uważaj żeby nie usłyszeli co mówisz. Ale tak wygląda prawdziwy świat. Tu na przykład mam ar tu artykuł z wolnego kraju, z Kanady. Znowu związane z tą rewolucją, widzicie. Pamiętajcie, rewolucja się rzekomo zaczęła w Brytanii, w starych instytucjach. Pamiętajcie, że Brytania była pierwszym krajem, który miał rewolucję. A później Brytania miała imperium. A później um, zawsze podatnicy za wszystko, za wszystko płacą, a później przeszło do Stanów, bo kompletnie Brytanię wykrwawiło do sucha, z wojnami, wojnami, wojnami i biedą, biedą, biedą ogromnymi długami po wojnach światowych i tak dalej. Także przeszło na Stany i oni nadal, wiecie, grają w gierki pożyczania, żeby oddać innym i pożyczać i pożyczać, żeby oddać, wiecie, także jeszcze kompletnie nie zbankrutowali. Ale duzi chłopcy, którzy tym wszystkim sterują, uwierzcie mi, mogą was przeciągnąć przez kryzys do nowego systemu, a wy będziecie ostatni, którzy wiedzą, że jesteście w nowym systemie. Ostatni. Popatrzcie na wszystkie rzeczy, które zaakceptowali od komórek do wypłat automatycznych z poborów, prosto do instytucji lub rządów, zanim jeszcze zobaczycie ile zarobiliście i akceptujecie to wszystko jako normalne. Coś niesamowitego. Dla mnie jest to niesamowite. Niesamowite. Akceptacja, co? Jak szybko ludzie wszystko akceptują, jakby to było normalne. Znowu, są tam wspaniałe książki z XIX wieku, a nawet i wcześniej, o tym, jak wynalazki zmieniają społeczeństwa. Bo kiedy coś, co przedtem nie istniało w dziedzinie twojego życia, załóżmy w domu czy gdzie indziej, kiedy nagle wynalazek się pokazuje, zmieniacie swoje nawyki przez ten wynalazek. Tak samo jak zmieniliśmy tak wiele z tych ludzi, którzy na, na przykład byli naprawdę, naprawdę pionierami, powiedzmy, Stanów Zjednoczonych w początkowej Ameryce, żyli na zadupiu, daleko, daleko od wszystkiego, ale przeżywali i brali szansę i tak dalej. Kiedy ludzie stają się otuczeni i leniwi, chcą mieć ubezpieczenie na życie, chcą mieszkać blisko szpitala i tak dalej, I pewnego razu oczywiście pokazał się pociąg. A kiedy pociąg przyszedł, nagle wszystkie miejsca na zadupiach zostały zamknięte, bo jeżeli pociąg ich nie zaopatrzał, to mogli je pozamykać i przeprowadzić ludzi do miejsc, gdzie przez pociąg otwierały się sklepy i powstawały miasteczka. Przez wynalazek. Widzicie. Popatrzcie na początki tego, czym są chipsy z punktu widzenia publiki. I pierwszym miejscem, gdzie my zauważyliśmy, że się pojawiły, był prosty zegarek na baterie. Na tamte czasy to był przełom, a jednak ten chip tam w środku spowodował, że cała... Cała generacja zegarmistrzów przez noc straciła pracę. Przez noc ludzie. I oczywiście też przygotowało to wszystkich na wszystkie wymysły, które ten ciep mógłby wprowadzić. To wszystko, co mógłby wam obiecać. I ludzie mieli 20 różnych melodii na swoich zegarkach i nonsens tym podobny. Kup następny, kup następny i tak dalej. A teraz macie zegarki, które pasują wam do waszych telefonów komórko komórkowych. Wszystko zostało zaplanowane, żeby ze sobą pracować dawno, dawno temu. A wy byliście szkoleni przez całe życie, że to przyjdzie nie w sposób świadomy. Oni nie lubią, kiedy jesteście świadomi. Lubią, kiedy działacie podświadomie. I kiedy w końcu zostaje to upoważnione jako normalne i że musicie to mieć, już wtedy wszyscy to mają, to mają i tak. A myślą, że to wszystko zaplanowali sami. Także wynalazki wszystko zmieniają. Pojazd też zmienił rzeczy. Bycie w stanie podróżować po raz pierwszy zmieniło tak dużo. I rządom się to nie podobało oczywiście skoro historia rządów obraca się dookoła opłat drogowych i tak dalej, mogli powstrzymać ludzi od podróży tak łatwo i teraz są z powrotem na miejscu, nie tylko mogą zamknąć główne autostrady, kiedy chcą, ale, o mój Boże, zanieczyszczenia, zanieczyszczenia, do roku 2025 i tak dalej. Niektórzy z nich to mówią, niektóre kraje, że Silnik spalinowy będzie zdjęty z ulicy, więc na wioskach ludzie te małe samochody elektryczne nigdy sobie nie poradzą za, za potrzebowaniem na elektrykę i jak szybko i jak dużo używają, także ludzie nie będą mogli nie będą mieli poz pozwolenia, żeby mieszkać na wsi oprócz specjalnej elity. Ja czytałem te artykuły dawno temu ONZ powiedział, że wkrótce tylko malutka mniejszość będzie mieszkała na wsi i że że to będą bardzo, bardzo bogaci ludzie. Także wszystko jest zaplanowane przed. Wy dostajecie dużo wypełniacza, żeby wypełnić sobie głowy. Kiedy idziecie przez życie. upewniały się cały czas, że jesteście zaopatrzeni w śmieci, o których możecie gadać. Wszystko nieistotne lub w większości nieistotne, większość jest zawsze nieistotna, ale fascynuje was, jak jakaś fajna przejściowa myśl, jak jakieś tymczasowe szczęście, jak jakiś kawałek czekolady, który jest tam przez 10 sekund i znika. To wam dają. Produkują. Produkują cały czas. Lepsze to, niż myślenie za siebie, prawda? Kiedy myślisz za siebie, kto, gdzie, kto wie, gdzie wylądujesz? Mój drogi Boże, może będzie anarchia. Więc pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to wziąć jedną generację i zacząć od nich. Wyszkolć ich, żeby na pewne tematy nie rozmawiali. W ten sposób y, to zaczynasz, widzicie. To są złe tematy na rozmowę. Denerwują ludzi, także nie rozmawiaj na nie. Także wkrótce nie ponosisz tych tematów, bo nie chcesz, jak ci mówiono, denerwować ludzi. Więc pomyślcie, co by się stało, jeżeli na przykład moglibyście dyskutować o wszystkich strasznych rzeczach, które miały miejsce w historii. Pomyślcie. Pomyślcie. Dzisiaj wam mówię, żebyście o niczym nie myśleli, lub żebyście nie rozmawiali na pewne tematy, bo nie chcę, żeby ludzie o nich myśleli. Więc pech, lub, lub urazić kogoś, więc, mój Boże, jeżeli tak, tak łatwo Cię urazić, bądźmy szczerzy, masz tu problem psychiczny. Masz problem psychiczny. Tak. Niedługo będziecie mieć komitety, które będą się zbierały w zależności od wzrostu ludzi i będą... Widzicie, wszystko jest powiązane z jakąś grupą i wszyscy muszą do jakiejś należeć. Grupy specjalne. Będzie grupa z ludźmi o wzroście 506 stóp sześć i 8 i tak dalej dalej. Widzicie? Do tego to wszystko sprowadza, do obłędu. Kompletnego błędu. Bo, Bo kiedy wszyscy jesteście normalni w ten sam sposób, w zasadzie ktoś, ktoś bawił się waszym mózgiem. I dokonał wielkiego sukcesu również. Wielkiego sukcesu. Dyktatura naukowa. I Aldous Huxley rozmawiał o tym w latach trzydziestych, bo elita, do której on należał, dyskutowała o rodzaju społeczeństwa, które chcieli wprowadzić, o próbach i błędach, które doznają na drodze. Inni byli absolutnie pewni, że i tak im się uda. Teraz, tak jak mówiłem, Stany są przeznaczonym krajem na rewolucję. I inne kraje, które badały Stany, mają lepsze opisy tego wszystkiego. I wnikają w wiatryby o wolności i liberalizmie. Coś niesamowitego. Khrushchev... Kiedy odwiedził Stany jako naczelny Unii Sowieckiej, został zapytany o komunistach w Stanach. Powiedział, o, my nie nazywamy ich komunistami w, w Stanach Zjednoczonych, nazywamy ich liberał. Całkiem otwarcie, całkiem prosto. I ludzie to słyszą i nadal nie łapią. Jednak ta tak zwana lewica w Stanach, nie z dołu, ale z góry, gdzie dostają swoje rozkazy, ci, pr ci prawdziwi lewicowcy, lewoskrzydłowi mówią, Mówił wam, żebyście martwili się o łazienki i rzeczy tego rodzaju i ten cały nonsens, ten obłęd i nic oprócz modyfikacji zachowania dla swoich grup docelowych, które są generalnie tą samą grupą przez ostatnie 50-60 lat. I ta grupa docelowa staje się mniej i mniej wokalna, bo nie ma pozwolenia, żeby odezwać się z powrotem, interesujące bycie tego świadkiem. Modyfikacja zachowania. Modyfikacja zachowania. Stała, stała. Skąd? Ze Stanów. A jeżeli chcesz dostać pożyczkę ze Stanów, powiedzą wam, żebyście lepiej zaczęli to wszystko pchać z góry tego drzewa tu. Jeżeli chcecie pożyczkę. I zastanawiacie się, gdzie się to skończy. Widzicie? Kiedy ja byłem mały, my dyskutowaliśmy lub rozmawialiśmy na głębokie tematy, które były ważne dla wszystkich. niezbędnych rzeczach, jak na przykład, czy możemy dostać wystarczająco jedzenia. Niezbędne rzeczy. Te się liczyły, niezbędne. To było nazywane zdrowiem, zdrowiem psychicznym. Kiedy żyjecie w formie obłędu, wtedy ci naprawdę chorzy, naprawdę chorzy na samej górze, którzy chcą wszystko obrócić o 180 stopni, wtedy oni naprawdę kontrolują, widzicie naprawdę kontrolują i wszystko dookoła nich, nawet rzeczy, które wyglądają jak opozycja, są częścią tej wielkiej pantominy tym to jest wiecie, ja słyszałem jedną małą cząstkę od Hillary i komu oddała posłuszeństwo i wszyscy w Stanach i wszędzie indziej muszą oddać posłuszeństwo tej jednej szczególnej grupie oni wszyscy oddają im posłuszeństwo Donald Trump oddał co mówi mi, że jest nieważne, kto zostanie wybrany, wszystko zostało zaplanowane. To wszystko to samo, co zawsze. Dobiją resztę Środkowego Wschodu i więcej wojeń, i tak dalej, i tak dalej. Tylko tyle musicie wiedzieć. Tylko tyle. Ten sam plan, który został ujawniony w latach 90. Ciągnie się dalej, aż wszystkie kraje na tej liście zostaną wytępione. To jest obowiązkiem dla tych dużych chłopców, którzy naprawdę urządzą światem. Najwidoczniej. I zgadnijcie, kto za to wszystko płaci. Nie korporacje, które lądują ze wszystkimi pucharami, ale wy widzicie. Po to tu jesteście. Teraz reedukacja też była częścią systemu sowieckiego. Jeżeli ktoś nie popierał Sowietów wystarczająco, zabrali go i szkolili, aż popierał. Jeżeli to nie działało, to miał wypadek lub znik lub coś innego. Nie było to ważne, bo nikt się nie pytał, bo bali się pytać, co się z tobą stało. Ale w ten czy inny sposób nie rozprowadzał tych samych opinii, które miał przedtem. I tu to macie w Kanadzie. Rodzice z Ontario, którzy odmawiają szczepienie swoich dzieci, mogą być zmuszeni, aby wziąć lekcję o biologii. To nie, to nie jest lekcja biologii, ludzie. To propaganda. Ja omawiałem szczepionki. Spróbujcie i znajdźcie dowody do na to, ile gryp uniknęliście. Nic nie znajdziecie, bo mówią, że nie zbierają żadnych statystyk. Żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. Wiemy, że lepsza higiena i lepsze jedzenie... Żeby podbudować system odpornościowy ma lepsze efekty, więcej efektów niż cokolwiek innego, niż cokolwiek danego przez naukę. W każdym bądź razie Ontario rozprawia się z rodzicami, którzy zdecydowali, aby nie szczepić dzieci dla powodów niemedycznych. Kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia z najbardziej ludnej prowincji zaproponowało projekt ustawy, który by zmusił tych, którzy odrzucają szczepienia, aby wzięli lekcje biologii. Sekcji, sesja edukacyjna, także macie iść na sesję. Będziecie zawołani na sesję przez wzmacniaczy, wiecie, Ministerstwo Prawdy lub Ministerstwo Miłości, wiecie. Jeżeli projekt ustawy przejdzie, rodzice by musieli uczęścić w sesji, zanim złożą wniosek o zwolnienie od szczepionek. Konsultacja z jednostkami zdrowia państwowego i innymi interesariuszami jest zaplanowana, która by określiła zawartość tych lekcji biologii. To jest kompletna wiecie co umysłu. Ontario było pierwszą prowincją w Kanadzie, które przedstawiło prawa dotyczące um... immunizacji w 1982 roku, które wymagały, żeby dzieci chodzące do szkoły były zaszczepione przeciwko poszczególnych chorób, m.in. płynicę, tężec, polio, odrę, chyba że mieli podpisane zwolnienie. I tak zaczynają wszystko. O, damy wam wyjście, i po paru latach zabierają te wyjście, widzicie, i przezywają was nienormalnym, jeżeli się z tym nie zgadzacie. Nadal... Anji. Po y, wniesieniu rytunowych immunizacji przypadki tych chorób dramatycznie spadły, może to przez lepszą higienę. Rodzice, którzy złożą wniosek pozwolnienie dla powodów pozamedycznych, ryzykują, że ich dziecko zostanie zwolnione ze szkoły, jeżeli będzie epidemia lub bezpośrednie ryzyko na epide epidemię wyznaczonej choroby. Teraz to idzie przeciwko jakiegokolwiek rozumowania, bo jeżeli ty jesteś w szkole i ty miałeś szczepionkę na coś, a wszyscy inni nie mieli, ty nie miałeś, a wszyscy nie mieli, wtedy rzekomo ci, którzy ją mieli, są kompletnie zabezpieczeni. Także, dlaczego kierują się do osoby, która nie miała szczepienia, tak jakby była ostatnim ryzykiem w tym przypadku, jakimś złem? Widzicie, jeżeli nie ma w tym logiki, to musi być to jakiś kant. To zawsze jest dobry test. Logic, musicie mieć logikę, racjonalność i logikę i dowody, datę. Proponowana ustawa podąża za zawieszeniem prawie 600 studentów liceum, którzy nie zgłosili swojego rekordu szczepionek. Jest to częścią strategii pięcioletniej zaproponowanej przez ministra zdrowia Erika Hoskinsa. O, mamy pięcioletnią strategię i dziesięcioletnią i pięćdziesięcioletnie plany, jak w systemie komunistycznym. W każdym razie nazywa się immunizacja 2020, która też uruchomi narzędzia internetowe. Jeszcze raz ten wspaniały internet, który... Was nakreśla i śledzi cała reszta. Ułatwi rodzicom śledzenie schematu szczepień. Przypomniał Wam, jeżeli zaczniecie zapominać, nie zapomnij, masz mieć tu igły w kółce w następnym miesiącu, tak? Także to jest częścią propagandy też. Ja czytałam artykuły przedtem, napisane przez wysoko postawionych naukowców, którzy pytali się, gdzie są dowody, że ta czy tamta poszczególna szczepionka na grypę działa i tak dalej, i tak dalej. Pytane przez władzę. Także tu macie swoje wolne społeczeństwo. Jesteście zmuszeni, żeby wziąć lekcję biologii. Zdaje mi się, że jeżeli nadal będziecie używać tą to samą toaletę i nie będziecie słuchać tego nonsensu, też was zmuszę, żebyście wzięli lekcję biologii. Co? Myślicie, że tu się zatrzyma? Oczywiście, że nie. Kiedykolwiek władza wtrąca się i zaczyna coś wam nakazywać, używając prawo, Nigdy nie zatrzymuje się na tym, z czym zaczęli. Uwierzcie mi. Co ja wam pokazuję jest, czy macie jakąkolwiek kontrolę nad czymkolwiek i nad tym, co uważacie za własne społeczeństwo. Dowiecie się, że nie, nie macie. Nawet weźcie parę z tych okropnych tematów, o których ja nawet nie chcę czytać. Tu jest jeden, Wiecie, to jest z Kanady po raz kolejny. Zaangażowanie liberału, aby przesiedlić uchodźców w Syrii, może kosztować podatników tu w Kanadzie blisko 1 biliona dolarów. Jesteście spłukani. wasze banki już oznajmiły, że teraz mają mechanizm bail-in zaplanowany, wszystko zostało wpisane w prawo strzyżenie, jakim to nazywają, i to się tu nie zatrzyma. Obiecywali ubezpieczenie na pewnej ilości. Ja czytałem dużo, dużo artykułów na ten temat, ale dosłownie potrzebujesz gdzieś 25 tysięcy prawników, żeby zrozumieć do końca, ale gruntowo e, pozwoli to im, aby weszli na wasze konta bankowe głębiej i głębiej. Bez względu ile macie w banku i pobierali pewne sumy. Ale nie, lepiej chodźmy, pożyczymy więcej pieniędzy, żeby ściągnąć więcej ludzi do kraju. Także macie to opowiadanie. Tu macie następne. Jest niesamowite także, że te same wiadomości wychodzą w innych krajach w tym samym czasie. Pisze: Rząd federalny Niemiec spodziewa się, że wyda 93,6 biliona euro, aby, aby pomóc uchodźcom przez następne 5 lat. Prawda? I następnie macie: Bank Kanadyjski chce wzmocnić inteligencję marketową, aby lepiej ocenić nowe ryzyka. Pisze. Zespół inteligencji marketowej. Zespół inteligencji marketowej, co? To wychodzi od tych samych banków, które cały czas przekraczają budżet i my musimy ich z tego wyciągać za każdym razem, wiecie. Zespół inteligencji? Może inteligentni, nie znaczy, że są głupi, na pewno mają inteligentnie, ale o kogo dbają, co? To jest inteligentne dbanie o siebie. Tak czy inaczej, zespół odpowiedzialny za bycie w kontakcie z handlarzami, zarządnikami majątków i innymi graczami w przemyśle. Także znowu tu macie, widzicie, to jest typową opowieścią, którą wypuszczają uh, wszędzie o tym samym czasie, żebyście myśleli, że to tylko w waszym kraju się dzieje. I, i znowu ja dostałem idiotyczną zapowiedź, dopiero co po, po powrocie ze szpitala domagały się, żeby wyliczyć ponownie moją posiadłość. I co oni zawsze robią, to doczepiają do wszystkiego następne 50 tysięcy. Więc my wyliczyliśmy, że twoja posiadłość podróżała o 50 tysięcy. Za co? Ja nadal mieszkam w tym samym bagnie. To nadal, nadal te same bagno, tylko teraz się rozpada też. I starają wam się wytłumaczyć, że wasza posiadłość podróżała według wartości rynkowych i innych ludzi. Nie moich, innych ludzi. Co to za bzdury? Bzdury. Co? Kompletne bzdury, jak i sami dobrze wiecie. Bo wszystko się rozpada, nie ma tu nic nowego, to nadal te same malutkie miejsce. Nic nowego nie zostało wybudowane w okolicy, nie ma żadnych ogromnych Walmartów lub niczego podobnego. Nic. Niczego, co by mogło uzasadnić, o czym mówią. Ale następnie macie tu, widzicie... Pisze, Chiny wykupują Kanadę. Wewnątrz nowego szału posiadłości, więc oni wykupują Kanadę od lat 80. -tych. Pamiętam, jak w Toronto chodzili. Słyszałem, zanim widziałem, ale dosłownie pukali po domach z ulicy, pytając, czy mogę kupić Twój dom. I mieli walizki pełne gotówki. Tak. Pisze, jak chińskie umiłowanie dla kanadyjskiej posiadłości zmienia narodowy market domowy, w, wykraczając poza Vancouver. Także innymi słowami, jeżeli oni wykupują posiadłości, wtedy wszyscy kanciarze, którzy należą do rządu, którzy chcą z Was więcej podatków, użyją to jako wymówkę, że niby wartość Twojego domu wzrosła, chociaż nawet nie ma żadnych Chińczyków, którzy mieszkają blisko Ciebie. To to samo, co czytałem przez lata, co się dzieje w Australii. To jest jeden z powodów, dla których ich rynek, przeciętni ludzie mieszkający w Australii nie stać na własne domy. To samo w Vancouver, w Kanadzie i tak dalej. Ta sama opowieść, ta sama opowieść na całym świecie przysięga. Może wychodzić z, z tego samego programu komputerowego, który to wszystko wymyśla, bo to są malutkie faktoidy prawdy, malutkie cząsteczki prawdy pomiędzy zamieszaniem, które powodują, o którym chcą, żebyście gadali. Vancouver kryzys sektoru mieszkaniowego jest spowodowany przez pieniądze z zagranicy i rząd. Źródło twierdzi. Tu pisze. Obrzydzające. Aż przeciętny dom w Vancouver kosztuje ponad milion dolarów. Za jakiś mały dom z patyczków gdzieś tam. Wiecie, śmieci. Ale w tym żyjecie, w tym obłędzie, który jest bardzo, bardzo dobrze kontrolowany przez tych, którzy za zarządzają waszym umysłem, widzicie. I większość ludzi, bo zostaliśmy tak dobra, drobiazgowo zbadani, jest egoistycznymi, robią co lubią robić i trzymają się z daleka od rzeczy, których nie lubią robić. I to dot, dotyczy też wiadomości. O, nie mów mi o tym, ja nie chcę o tym słyszeć, czuję się po tym niesmacznie. Powiedz mi lepiej o, pro, o nowym programie fikcyjnym w telewizji, o jakiejś komedii. I pozwól, żebym się śmiał. To są wybory, które ludzie mają na dzień dzisiejszy. Ludzie dzisiaj, jeżeli włożylibyście ich do środowiska przed II wojną światową, by nie przeżyli. Chcieliby popełnić samobójstwo, samobójstwo. Społeczeństwo przed II wojną światową nie miało tyle agencji rządowych, potrzebowali wojny, żeby przyjąć rolnictwo, gospodarkę mieszkaniową, przemysł żywności, przez departament żywności. Tak, każdy kraj miał departament żywności, taka propos i wciągnęli wszystkich na te przydziały i wszędzie ludzie głodowali, nigdy of oficjalnie nie opublikowali danych, ile osób umarło z głodu w miejscach jak Brytania w czasie II wojny światowej macie dojście do dużej ilości propagandy, macie pozwolenie na czwartkę, czwartki uncji masła na tydzień i podobne, i tak dalej, i tak dalej, ale nie pokażę Wam, ile osób umarło z głodu, bo nie tylko umarli z głodu, przez lata 50. i 60. te efekty przydziałów w czasie II wojny światowej miały efekt na pokolenia, które wtedy dorastały i zmniejszyło ich wzrost i inne problemy też. Dopiero w latach 80. zaczęły się pokazywać wyższe dzieci znowu. Tak długo zajmuje, żeby dogonić przez różne geny. Nie macie pojęcia, co duzi chłopcy na górze wiedzą, bo zawsze was badali. Zawsze. I nadal badają. Teraz jest łatwiej, bo robicie to wszystko za nich. Tak, wiem, że nie mam prywatności na swojej komórce, ale wiesz, mam coś, coś za coś, wiesz. Tacy są ludzie. Tacy są ludzie. Przypomina mi to. Musicie zrozumieć też, że dużo ludzi z góry śmieje się, śmieją się, kiedy porównują, co się dzieje dzisiaj z religią. Bo religia ma dużo rzeczy w sobie, które myślicie, że są stuknięte, ale nie są. są po, jest są po prostu częścią badania ludzkości tysiące lat temu i dzisiaj. Także jeden koleś oddaje swoje prawo pierworództwa, swoje prawo do władzy i całą resztę, bo jest głodny i chce talerz kasz, kaszy, mówią. Udogodnienie, żeby dostać coś przyjemnego i ciepłego natychmiast, w zamian za wszystko. Czy jest to tak, czy tak mocno się różni od tego, co robicie dzisiaj sami? Aż dosłownie myślicie, że pr pr prywatność jest osobliwym i głupiutkim pojęciem. Ludzie walczyli przez setki i setki i setki lat w Europie. Żeby mieć prywatność, bo nie mieli jej w ogóle. Straże króla mogły wtargnąć do domu jakikolwiek porze, z bagnetami itd. i mordowali, jeżeli pyskałeś do nich z powrotem. To było normalne. Nie miałeś żadnych praw, jako lokator. Zero. I jedna generacja oddaje wszystko, bo tak, jeżeli to oddam, to w zamian dostanę to, i tamto, i siamto, i mogę robić tamto, na tej taniej części plastikowej, które utrzymają w ręku. A agencjom rządowym nigdy nie było tak dobrze, bo cały czas dostają wszystkich prawdziwe dane. Non-stop. O wszystkim, co robicie, wiedzą natychmiast. O czym myślicie, wiedzą natychmiast. Gdzie ta myśl może was zaprowadzić, wiedzą natychmiast. Widzicie, w kompletnie totalitarnym systemie wszyscy muszą być kompletnie przewidzialni. I wszyscy dzisiaj jesteście. Teraz nie zamierzałem dziś o tym wszystkim mówić, aktualnie byłem na telefonie wcześniej, nie mogę rozmawiać za długo przez to, co strasznego się stało nie tak dawno i nadal się goi, także muszę być ostrożny, jak długo rozmawiam i podobnie, bo głos zaczyna mi wysiadać, ale będę walczył, jak długo będę w stanie i nadal szukam rzeczy, których potrzebuję, żeby się do końca wyleczyć, bo nie dostanę tego w Kanadzie. Nie. I to jest, co musicie dzisiaj robić. Musicie być, miejmy nadzieję, rozsądni, aby sprawdzić wszystko samemu i własne życie wziąć w własne ręce, bo przyjdzie czas dla, dla wielu z was, że będziecie mu zmuszeni. Takie jest życie. Tak jak mówiłem wcześniej, z rana padał śnieg, padał i przystawał przez cały dzień, a jesteśmy w połowie maja, Ach, a i Hamisz, mój pies, tak jak mówiłem, nawet ze swoimi problemami raka, który ma, nadal może machać ogonem, chociaż w samym ogonie ma trzy guzy, ale i tak macha i nadal je całe szczęście. Aktualnie pomogłem mu zacząć jej znowu. Jak wróciłem ze szpitala, zajęło mi parę dni, aby mógł jeść nie wymiotować, ale udało mi się, jak dzień i noc, ale jego życie na zostało skrócone. I musimy brać dzień po dniu, bo to są małe cudy każdego dnia, prawda? Tym my jesteśmy, małymi cudami. Jeżeli pozbędziemy się całego drobiazgowego nonsensu, które połknęliśmy i byliśmy indoktrynowani przez, wszyscy są małym cudem. Ostatecznie to mamy. Życie i siebie nawzajem. To macie. Tak czy siak, mam nadzieję, że was nie znudziłem i... Muszę podziękować ludziom, którzy nadal piszą do mnie maile i dla tych, którzy nie stać, żeby mi coś wysłać. Nie martwię się o to, bo wiele tam z Was jest i ja rozumiem, jak, rozumiem jak ciężkie są te czasy i ludzie są spłukani. Ludzie uh, tracą pracę i miejsca mieszkania i całą resztę, nie tylko w jednym kraju. Dzieje się to samo na całym świecie. Wybiórczo, oczywiście, w niektórych więcej, a w niektórych mniej, ale uczy Was to, że że życie nie jest dla was, życia, życia nie można całkowicie przewidzieć, przewidzieć, wypadki mają miejsce, rzeczy się dzieją i kiedy się dzieją, wytrącają was z równowagi, czasami potrzebujecie być wytrąceni z równowagi, żeby zacząć myśleć. Ale tak jak mówię, wszyscy jesteście małymi cudami. Macie dane całe życie, aby zrobić coś z tym życiem. Nawet żeby samemu nauczyć się o świecie, może po to, aby zmienić coś z rozsądnego dobra, nie dla obłędnego nonsensu, rozsądnego dobra. I nie robicie tego, bawicie się do śmierci przez całe swoje życie. Także pomyślcie o swoim przeciwniku. Który tworzy te wszystkie rzeczy dla tych wszystkich małych cudów, aby powstrzymać ich od zgromadzenia się i robienia rzeczy, które są dobre i stworzenia lepszego miejsca do życia dla siebie i rozsądnego, nieobłędu. To dla nich dużo pracy, aby upewnić się, że wszyscy są podzieleni przez drobiazgi i małe rzeczy, które są wzajemnie nieprzyjemne. Nic nie, zrozumcie, to jest obłąkany system, który jest obłąkany, ale sprytny jak lis w swoim obłędzie. I pracuje teraz, aby zburzyć wszystko, co jest dobre. I wszystko, co było dobre, jeśli o to chodzi. Pomyślcie o tym. Widzicie, tylko wy możecie myśleć o rzeczach. Może nawet możecie o nich mówić. Jeżeli zwrócicie na, zru, zwrócicie na siebie uwagę, to co? Co w tym złego? Co w tym złego? Przynajmniej wasze imię wyróżni się w czyimś zapisie, czy będą was lubić, czy nie. W, w przeciwieństwie do wlądowania na śmieciach historii, to znaczy te klony siebie nazywają śmieciami. Nie liczy się, czy żyją, czy nie. W ten sposób ci na górze o nich mówią. Także wasze szkolenie i jak pozwalacie, żeby to szkolenie wami rządziło, klasyfikuje was i przeznacza was do kategorii, w których elita chce, żebyście byli. Myście. Czas może przyjdzie, kiedy nie będziecie mieli czasu, aby myśleć. Nie będziecie mieć całego życia przed sobą, żeby myśleć. Nie wspominając nawet działania, żeby coś zmienić. Ja obserwowałem swoich rodziców, kiedy wyszła telewizja w Brytanii. Widziałem, jak w tym samym czasie się uśmiechali lub nawet prawie płakali. Te wszystkie wyrazy twarzy, kiedy byli wciągani w ten system meduzy każdego wieczoru. Ja myślałem o godzinach, tych niezliczonych godzinach życia, straconych. Kiedy mogli myśleć za siebie i planować i dojść do własnych wniosków i decydować za siebie, nie. Zamiast tego to byli programowani przez fikcję, fikcję, fikcję i emocje. Jest to o wiele bardziej intensywne dzisiaj niż było wtedy. Macie tylko jedną szansę na życie. Macie tylko shot jedną shot, szansę wy. Tym jest życie. Well, tak I czy know, siak zostawiam kazanie dla ka kanciarzy, żeby kazali. Także to the, to the so from od Hamisza i ode mnie here, z, Ontario, z Ontario w Kanadzie, Where gdzie następny tydzień minął, then... Dobranoc i niech Wasz Bóg lub Bogowie idą z Wami.